To są informacje Polskiego Radia 24. Kolejne ultimatum Trumpa dla Iranu. Prezydent USA domaga się otwarcia cieśniny Ormus. Przeszło dwa tysiące interwencji. Strażacy walczą ze skutkami silnego wiatru. Wzmożony ruch na drogach w całym kraju. Policja apeluje o ostrożność podczas świątecznych powrotów. Minęła 18. Ewelina Kamińska. Zapraszam. O kolejne ostateczne ultimatum Donalda Trumpa dla Iranu. Prezydent USA przekazał, że wtorek jest ostatecznym terminem zawarcia porozumienia. Ultimatum upływa o 20, czyli o godzinie drugiej w nocy z wtorku na środę polskiego czasu. Trump, dodajmy, zagroził wcześniej, że jeśli Iran nie odblokuje cieśniny Ormus, do tego czasu straci wszystkie elektrownie i mosty. Dodajmy, że wcześniej amerykański prezydent odrzucił propozycję 45-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Iranem. Według Plan zakładał nie tylko ponad miesięczne wstrzymanie walk, ale też otwarcie strategicznej cieśniny. Propozycja została też odrzucona przez władze w Iranie. Co stoi za tymi decyzjami? No to będziemy pytać już za chwilę. Po informacjach połączymy się z naszym korespondentem za oceanem Janem Pachlowskim. Później gościem będzie amerykanista dr Marek Kawa. Już ponad 2000 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem. Łącznie dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich została ranna po przejściu wichur na Lubelszczyźnie. Wiatr zniszczył tam linie energetyczne, przez co około 10 tysięcy odbiorców wciąż pozostaje bez prądu. Służby od rana interweniowały blisko pół tysiąca razy, mówił strażak z Lubelszczyzny Michał Badach.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 Najsilniej będzie wiało na wybrzeżu, gdzie alert wydało również rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polacy wracają ze świąt. Na drogach w całym kraju widać wzmożony ruch. Policja apeluje o rozwagę, bo warunki są trudne. O bezpieczeństwo warto pamiętać m.in. podczas awarii i zatrzymywania się na drodze ekspresowej.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 światła awaryjne. Rosyjscy agenci w Niemczech służby ujawniają kolejnych szpiegów. Niemieccy śledczy dowodzą też, że Kreml przeprowadza w Niemczech akty sabotażu i werbuje kolejnych agentów.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 Otwarcie drogi do Morskiego Oka nie jest jednoznaczne z poprawą warunków w Tatrach. Przypominają o tym ratownicy Topr. Sytuacja na górskich szlakach jest nadal trudna, wciąż obowiązuje też trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Szczególnie groźny jest silny wiatr. Jutro na Kasprowym Wierchu może osiągać prędkość do 120 km na godzinę, mówi ratownik Topr Witold Cikowski.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 Lot nie pada dziś niemal w całym kraju. W wielu miejscach obowiązują też ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Do tego noc z przymrozkami na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Śląskiem. Wtorek też zapowiada się dość deszczowo. Klimat. Około 60% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wiatrowych i słonecznych. W kolejnych godzinach OZE będą generować aż połowę prądu. Jakość powietrza w Polsce jest dobra, na Pomorzu przeważnie umiarkowana lub dostateczna. W województwie lubuskim występuje duże zagrożenie pożarowe. Z kolei w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce jest ono średnie. Klimat W Polskim Radiu 24. Jest poniedziałek, 6 kwietnia, 6 minut po godzinie 18:00 przed mikrofonem Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu i zapraszam do północy. Stan dnia. A zaczynamy od tematów międzynarodowych. Stany Zjednoczone, jak i Iran otrzymały projekt propozycji wzywający do 45-dniowego zawieszenia broni oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormus, co miałoby utorować drogę do późniejszych pełnych rozmów pokojowych. Biały Dom miał jednak odrzucić te propozycje. Jakie są kulisy tej decyzji? Czy po odrzuceniu propozycji zawieszenia broni widać jeszcze przestrzeń do negocjacji między stronami konfliktu? Łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim. Dzień dobry, Janku. Witam. Co wiesz o kulisach? Co, co dalej? Bo wiadomo, że wstępnie za godzinę ma być konferencja prezydenta Donalda Trumpa, ale na razie nie wiadomo, czy ona się odbędzie. Co tam słychać za oceanem w tej sprawie? Donald Trump już podczas takiej uroczystości wielkanocnej, która właśnie w Białym Domu trwa. Wielkanoc w Zjednoczonych jest celebrowana jest tylko w niedzielę, ale w poniedziałek to jest tak zwany egrol, czyli toczenie jajek. No i tam zapytany przez dziennikarzy Donald Trump zapytany, czy ta jego deklaracja, że jutro to będzie w Stanach Zjednoczonych na wschodnim wybrzeżu godzina 20, w Polsce o 2 nad ranem, czy ten ostateczny termin minie, który wyznaczył Iranowi amerykański prezydent na ponowno otwarcie cieśniny Ormuz? Donald Trump odpowiedział zdecydowanie. Tak, Donald Trump oświadczył, że Iran tutaj przedstawił rzeczywiście propozycję i jest to propozycja znacząca, ale tutaj dodał, że stanowi ona istotny krok, lecz jest, no i to jest właśnie klucz całej sprawy, niewystarczająco dobra. Zapytane o to, co powiedział bo Amerykanom, którzy sprzeciwiają się w wojnie z Iranem, tutaj Donald Trump odparł, zresztą w swoim stylu, są głupcami, ponieważ w tej wojnie chodzi o jedno, Iran nie może posiadać broni jądrowej, a tutaj przypominamy Państwu, że sondaże wskazują, że większość Amerykanów nie popiera amerykańskich działań militarnych w Iranie, jednak Republikanie przeważającej tutaj mierze, wspierają posunięcia Donalda Trumpa i tutaj Donald Trump wypowiedział się jeszcze kilkanaście minut temu w taki sposób, gdybym miał wybór, co chciałbym zrobić, zabrać ropę, tak jak Donald Trump w swoim stylu podkreślił, że ponieważ leży ona tam na wyciągnięcie ręki, nie mogę z tym zrobić absolutnie nic, dodał prezydent, niestety naród amerykański chciałby, abyśmy wrócili do domu, gdyby to zależało ode mnie, zabrałbym ropę, zatrzymał ją, na, zarobiłbym na tym mnóstwo pieniędzy, a przy tym zaopiekował się mieszkańcami Iranu znacznie lepiej niż robiono no to do tej pory e, mówił e, amerykański prezydent. Tutaj też w amerykańskich mediach bardzo dużo się pisze o stanowisku Iranu. Iran ostrzegł przed surowszą i szerszą odpowiedzią, jeśli prezydent Donald Trump zrealizuje swoją pełną, no i też podkreślamy wulgaryzmu, bo tak napisał w mediach społecznościowych bardzo bulgarnie też wobec narodu irańskiego groźbę uderzenia w infrastrukturę energetyczną oraz mosty, co miałoby nastąpić właśnie przed upływem wyznaczonego przez niego najnowszego terminu na ponowne otwarcie ściśliny Ormus. Czekamy na tą konferencję prasową. Ona ma się rozpocząć o godzinie 19.00, czasu polskiego. Patrzymy też na ceny ropy. W tym wszystkim one odnotowały dzisiaj rano na giełdzie w Nowym Jorku taki niewielki spadek, podczas gdy właśnie inwestorzy analizowali doniesienia dotyczące potencjalnej propozycji zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Cena Europański ropy obniżyła się o 1% do poziomu około 110 dolarów za baryłkę. Natomiast Kevin Hassett, to jest doradcy ekonomiczny Białego Domu, zaznaczył jednocześnie, że irańskie próby zablokowania ruchu na kluczowym szlaku żeglowym po pierwsze nie wyrządziły szkod Stanom Zjednoczonym. Kevin Hassett też powtórzył stanowiska administracji Donalda Trumpa, zgodnie z którym wojna powinna zakończyć się w ciągu tygodni, a nie miesięcy. posłuchałem zresztą doradcy ekonomicznego Białego Domu. Widać już, że tankowcy zaczynają pojedynczo przepływać przez ciśninę. Uważam, że to znak. Jak niewiele środków pozostało jeszcze Iranowi. Jesteśmy wielkimi optymistami i wierzymy, że sytuacja ta zakończy się w krótkim czasie, gdy do tego dojdzie. Przez kilka tygodni, w miarę jak statki będą docierać do rafinerii, odczuwane będą reperkusje cenowe. Tutaj podkreślimy, że przede wszystkim tankowce jednak spływający pod chińską baderą. I na podsumowanie, bo też według doniesień państwowych mediów powołujących się na oświadczenia Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, mówimy tu o mediach teherańskich, irańskie siły zbrojne uderzyły dzisiaj w amerykański okręt desantowy i śmigłowiec, ale Stany Zjednoczone nie potwierdziły publicznie tego ataku, ani nie skomentowały twierdzeń irańskiego reżimu. A te wszystkie informacje zebrał dla państwa nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Janku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Komentarz. A gościem polskiego radia 24 jest dr Marek kawa, amerykanista, uczelnia korczaka. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze, jeszcze jest jasno, więc może, może dzień dobry. Panie doktorze, oczywiście kolejny dzień przynosi kolejne słowa Donalda Trumpa. Za godzinę od 19 czasu polskiego ma być konferencja, ale tak jak relacjonował nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych Jan Pachlowski na takim spotkaniu wielkanocnym po raz kolejny Donald Trump mówił o tym ultimatum. Zresztą to nie jest pierwsze Natomiast ja bym chyba chciała zacząć od tego niedzielnego wpisu Donalda Trumpa, w którym pojawiły się wulgaryzmy. Wtorek będzie dniem elektrowni i dniem mostu w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie te... Tutaj nie zacytuję, bo to jest przekleństwo Ciśninę. Wy i tutaj też są przekleństwa, albo będziecie żyli w piekle, zobaczycie. Chwała Allahowi, tak napisał w niedzielę, czyli wczoraj na platformie True Social Donald Trump. Panie doktorze, w jakich czasach my żyjemy, że przychodzi nam komentować takie wpisy przywódcy najsilniejszego państwa na świecie? Pani redaktor, szanowni państwo, mimo świąt, mimo jak pani słusznie zauważyła, jest to ciągle najbardziej liczące się mocarstwo nie tylko militarne, ale też gospodarcze ma wpływ na to, co się dzieje I oczywiście też jako sojusznicy niepokoimy się tutaj oczywiście Polska jako sojusznik militarny, ale też polityczny, geopolityczny martwimy się tymi to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. To jest ten taki rolkoster narracyjny, który Donald Trump prowadzi, on jest oczywiście, on, on może nas, nas niepokoić, nas nawet oburzać, ale to jest element, powiedziałbym, takiej też wojny dezinformacyjnej czy informacyjnej, toczonej tutaj z Iranem czy, czy z przeciwnikiem te prawda inwektywy, które miały swojej jakby historii, e, on stosuje je, może nie aż tak mocne faktycznie po raz pierwszy, kiedy pojawiają się e, faktycznie inwektywy e, wręcz przekleństwa, e, to może, możemy to interpretować jako faktycznie jego, e, e, jego taki stan bym powiedział e, f, może desperacji, nie? Ale, ale z frustracji, tak? że, że faktycznie, pamiętajmy, on sobie dawał kilka tygodni na tę wojnę, na, na rozwiązanie. One się na niewątpliwie komplikują, ale tak? nie, byłbym jeszcze daleki stwierdzenia, że, Amery że Amerykanie przegrywają. Absolutnie mają, e, opanowali przecież przestrzeń e, p, przestrzeń lotniczą, przestrzeń prawie morską, tak, za wyjątkiem właśnie. E, to, że ta ciśnina nie jest, ciśnina Hormuz nie jest przyjazna, nie znaczy, że. Amerykanie nie mają wpływu, oni po prostu nie gwarantują bezpieczeństwa. Jak słyszymy, statki y, przepływają oczywiście, te, na które y, to strona irańska sobie wybiera, tak, które, które pozwala, ale faktycznie y, Amerykanie są tu siłą dominującą, ale nie mogą postawić kropki na d i to najbardziej frustruje Trumpa, który jest przyzwyczajony do szybkich, zwłaszcza umysłów, bo. Może powiedzieć, takich może mniej militarnych, ale geopolitycznych operacjach jest przyczyniony do, do efektywności, szybkości, tak? Panie doktorze, a co tak rozwścieczyło amerykańskiego prezydenta? No, mówię o tych ostatnich chyba od soboty, tak? bo to już kolejne ultimatum, ale ultimatum na 48 godzin. Później wczoraj był w Pizze, jednak teraz to jest wtorek wieczór, czyli to jest w naszego czasu, to jest w nocy z wtorku na... W środę, czy to jest właśnie kwestia e, blokady cieśniny Ormus, o której Donald Trump wcześniej mówił, że jej nie potrzebuje, czy może fakt jednak zestrzelenia amerykańskiego samolotu F-15 nad Iranem to było w piątek, tak? Ja myślę, że on podnosi, eskaluje tę całą sytuację, presję przede wszystkim, wzbudza presję. I ja powiem, że to jest jedna z moich interpretacji, ta, ta jego frustracja, ale to, to nie znaczy, że Amerykanie nie, nie, nie mogą eskalować. Pamiętajmy, że uderzenie w, w infrastrukturę krytyczną, właśnie jak elektrownię, jak infrastrukturę społeczną, przecież to czyni to, co, co, co, co, co niestety robią... Y, y, Zazwyczaj drzwi aktorzy, tak? Właśnie Putin, e, czy w czy, czy, czy, czy wojnach, prawda? E, kiedy e, jest to jednak na, naruszenie pewnych konwencji, tak praw, praw, praw ludzkich, e, praw, które obowiązują, międzynarodowych, więc byłoby to na pewno przekroczenie jakiejś czerwonej, e, niepowtarzanym nie, nie pow, nie, nie, nie powiedział przez amerykańskiego przywódcę linii. I myślę, że jednak daleki jest od tego Trump, e, e, i raczej to, to wpisuje w Retorkę, tak jak mówię, wojny dezinformacyjnej, wpływu na. I, tak jak powiedziałem, niepokoi, czy, czy, czy, czy właśnie, nie, nie, tak mówię, frustruje tą całą sytuacją, która miała być krótka, miała być błyskawiczna. Tak jak choćby ta, ta, ta słynna akcja już, prawda, e, sprzed pół roku, w czerwcu, ten punktowy atak na silosy jądrowe, również właśnie zakończony Można powiedzieć, sukcesem, może nie spektakularnym, ale sama, sama technologicznie przeprowadzona operacyjnie akcja na pewno była czymś, czym, czymś nowatorskim i niepowtarzalnym, przynajmniej przez większość armii na świecie. Więc on tutaj oczekiwał podobnych sytuacji, znaczy po podobnego efektu staje teraz nagle przed dylematem, aby faktycznie nie tylko zdążyć przed wyborami połówkowymi, ale też, aby w jakiś sposób te zapowiedzi, bo no, no musi już widzimy, że. Cefuje się z narracji zmiany reżimu. Wydaje się to raczej nie, nie. Mało prawdopodobne. Właśnie, panie doktorze, to jest bardzo ciekawe, bo tak. Yy, Amerykańsko-izraelskie ataki na Iran yy, rozpoczęły się 28 lutego, yy, więc to już jest no, półtora miesiąca pra, prawie. tak? Półtora miesiąca. Mówiło się, różne, różne scenariusze były, tak? Obalenie reżimu, niszczenie potencjału nuklearnego, niszczenie potencjału rakietowego. Co jest teraz na stole? Co mogłoby być satysfakcjonujące dla Donalda Trumpa, żeby tę wojnę zakończyć? No, oczywiście w jakiejś formule, w jakimś wariancie podporządkowanie sobie obecnej władzy czy do doprowadzenia do faktycznie do jakichś wewnętrznych wewnętrznych zmian systemowych to znaczy raczej Każde wycofanie się, czy nawet teraz zawieszenie broni dla Trumpa jest porażką, to powiedzmy wprost, dlatego ta, to parcie takie, m, e, prawda, do przodu, czy, czy szukanie efektów. E, każde zgadywanie się z tą władzą, prawda, z tym jednak e, zakładamy, że rządzi e, już nie tylko, prawda, sama straż, prawda, e, e, Sama gwardia strażników rewolucji, ale ciągle nie pokazywane, się, że celowo prawda Bahabena jatola, tak, który celowo się ukrywa, ponieważ wie, że, że, że jest no, po tych spektakularnych akcjach izraelskich, prawda, likwidacji, tej dekapitacji na pewno udanej e, sił izraelskich, e, nie, nie zaryzykuje, tak aby, aby publicznie się pokazywać i, i w jakiś sposób właśnie przyciągać na siebie uwagę. Więc dzisiaj każda, każdy jakiś układ, bym powiedział, zawieszenia broni z, tą, z tym reżimem jest jednak będzie opisywany dla strony amerykańskiej jako krok do tyłu. Nie powiem, że porażka, ale jakiś, jakiś element no jednak się prawda, z wcześniejszych. Trumpa zadowoli sytuacja, to co zapowiadał, to znaczy całkowitej... Prawda, zmiany sytuacji polityczno-systemowej, co, co wydaje się niestety co, coraz bardziej się oddala. Yy, Zastanawiam ta, się ta... panie doktorze też dlaczego, no bo mm, wiadome było to, że potencjał militarny Iranu jest dużo mniejszy niż Stanów Zjednoczonych i e, Izraela. Czy bez e, interwencji lądowej nie uda się tych celów osiągnąć? No właśnie, tu mi pani redaktor wyjęła słowa z usta. To, to, to prawdopodobnie to, to frustruje najbardziej Trumpa. To znaczy, ta jego też polityczna droga, pamiętajmy, budowana była na, na narracji wchodzenia w wojny, które niszczyły Amerykę. No, mówimy oczywiście o nie, interwencji, nie, nie przekonującej interwencji w Iraku, czy prawie przez dwie de dekady, tak zwany backdown, czyli w takim w, w, wciągnięcie Amerykę w bardzo kosztowną wojnę, która widzimy, wróciła zarodzna, czytali talibowie dalej rządzą. I ta obawa, że będzie musiał wytłumaczyć, tak że, że, że desant amerykański żołnierzy, w jaki sposób na pewno możliwe opanowanie, przynajmniej częściowe Iranu przez razem, prawda, z wojskami, wojskami izraelskimi. Jak widzimy są tutaj są jednak ciągle osamotnieni. Na pewno też o tym nie wiem, powiedziałem, no frustruje go ta sytuacja, że, że jest kontestowany nawet przez swoich sojuszników politycznych. Zarówno NATO nie jest, zarówno poszczególne kraje NATO nie są skore, już nie tylko zaangażowanie się, jak widzimy, nie pozwalają nawet korzystania ze swoich baz. Przecież Francja, Wielka Brytania mają bazy w tym rejonie. Już pomijam kwestię europejskie, że, że Hiszpanie nie zgodzili się tak. na, na przelot, więc to, to potęguje tą frustrację takiej osamotnionej wojny. No a jednak Iran ma po stronie, prawda, ciągle, ciągle jednak niepokojące siły, ale to są to są tak zwane określamy siły Rock States, czyli właśnie od, od, od Chin po, po Rosję, po Koreę Północną, które w jakiś sposób w pewnym momencie mogą przyjść w, i tu, tutaj myślę, że to jest ta pewna nie, ta, ta niepewność yy, amerykańskich dowódców i, i brak pewnej strategii po. Tutaj chyba wszyscy odczuwamy, że i yy, siły amerykańskie i sama administracja nie ma za bardzo pomysłu, co teraz zrobić. To znaczy, kiedy nie doszło do implozji systemu, kiedy faktycznie nie, nie, nie, nie, nie, nie wyszli na ulicę. Nie, nie no do, bo pomożli. początek, panie doktorze, był spektakularny, prawda? Tam kilkudziesięciu tak. dowódców e, Ali Hamenei to było tego pierwszego dnia 28 lutego. Natomiast później, im dłużej ta mm, wojna trwa, już od samego początku Iran przekierował te działania mi militarne, trochę mam wrażenie na działania gospodarcze, tak, czyli to stopniowe blokowanie cieśniny Ormus, co spowodowało zawirowania mm, w całej światowej y, gospodarce i trwa to do tego, do tego y, momentu. Panie doktorze, a co panie autor, do, do, do, do tego tak. ataki, te, co pewno zaskoczyły, ataki e, Iran i prawda, tutaj. Na kraje Zatoki Perskiej. Na, na kraje Zatoki Perskiej, tak. które, ja przypomnę, że połowę e, niestety amerykańskiego personelu, który zginął część sprzętu wynikła właśnie z, z, z bratobójczych, z bratobójczego strzału, to znaczy zarówno o sił Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Katarskich, prawda, czy, czy, czy, czy, czy Omanu. Więc to, to, to brak pewnych scenariuszy alternatywnych doprowadził no, no mówię, nie tylko tej frustracji, tak, no, ale też pewnej niepewności, co, co, co dalej Amerykanie zrobią. Znaczy nie ulega wątpliwości, że tutaj Amerykanie nie przegrywają, tak, to powiedzmy wprost, nie, nie ja chcę zabrać zbyt antyamerykańsko, anty ale jest to krok, który może wciągnąć właśnie to, co, co najbardziej się obawiają się amerykańskie elity polityczne, bo przecież co byśmy jednak chcieli, Donald no Trump nie, nie, nie funkcjonuje w pewnej próżni politycznej. On wie, że, że no, w, po, po kilku miesiącach może przystanąć przed impeachmentem, prawda? Tak. Zmieni się układ, choćby w, w, w samej Izbie Reprezentantów i będziemy musiał się tłumaczyć z wielu, wielu więc... Panie doktorze, a może to jest tak, że m, pamięta pan y, czerwiec ubiegłego roku była ta dwunastodniowa wojna y, i w tym momencie wkroczył Donald Trump i szybko ten y, konflikt zakończył. Mieliśmy na początku roku Wenezuelę i może z tego powodu, bo tak jak pan mówi, no, Stany Zjednoczone tej wojny nie przegrywają, natomiast przedłużający się konflikt, przedłużająca się wojna n, powoduje, że trochę Donald Trump y, przyzwyczaił może w tej drugiej kadencji swojej prezydentury, że podejmuje szybkie, skuteczne działania, natomiast no tutaj jednak no Iran się nie poddaje, Iran trwa. Tak, to, to też, też zwrócę uwagę, ten, ten pewien brak cierpliwości, czy wyczerpuje się kapitał, który jest zawsze prawda, tym początkowym kapitałem zarówno poparcia, i to jeszcze poparcie faktycznie wśród amerykańskiego społeczeństwa, ono funkcjonuje dla każdej. Proszę zobaczyć ta ostatnia, a również spektakularna akcja odratowania amerykańskiego, prawda, pułkownika, tak. czy, czy, czy, czy pilota. To też daje... To, to, jest, to, jest, to rezonuje w amerykańskim, mimo że tego tak nie czujemy, ale ja tylko przypomnę, że w 1980 roku, też w kwietniu, Amerykanie próbowali odbić zakładników w Teheranie i to się skończyło wielkim skandalem. Wręcz prawdopodobnie Carter wtedy zapłacił swoją przegraną, więc to, to te wszystkie, to rezyduje w, Ameryka... w amerykańskiej mentalności, w historii najnowszej, My może mówię, tak tego nie odczuwamy. I, i... Te, czas ucieka. Brak pewnych efektów, może tych, które zostały zbyt może optymistycznie nakreślone na początku, będzie powodowało jakiś m, wcześniejszy, mówię, te tweety, oczywiście te wystąpienia, a choćby przypomnę, e, przecież Trump niedawno straszył, że, że wyjdzie z NATO, tak, że w jakiś sposób. E, wszyscy czekaliśmy na tą konferencję nie padło ani słowa prawda, na ten temat. Więc to jest takie skalowanie i kiedy wyczerpią się te wszystkie prawda, re, retoryczne, narracyjne powiedział naboje tak te, te wszystkie możliwości. W pewnym momencie jednak tak jak powiedziałem, Trump stanie do do jakichś negocjacji i niestety będzie to odbierane nie powiem jako porażka, ale jako element no jednak wyczerpania się i za to będzie podliczane tak kosztowo o tym braku cierpliwości jeszcze bym zwrócił uwagę proszę może też to polskiej opinii publicznej nie jest obiegło, ale hegzew minister wojny tak to teraz się nazywa departament wyrzucił jednego z ważniejszych generałów oskarżając go prawie o, o zdradę, więc to pokazuje też, że w amerykańskim nawet na tym najwyższym szczeblu no... Powoli, już już nie wspomnę o tym liście, prawda, Kenta, czyli, czyli tak. ci, yy, y, prawda, y, y, y, byłego również. Do, do zwalczania Polski. terroryzmu. Tak, tak, więc, więc y, y, czas gra na, pe, gra na korzyść Iranów, tak? Gra na pewno, yy, mimo że, że potencjały są nieporównywalne, jak mówiłem, Amerykanie, z, po, z, z powodzeniem dokonać pewnego desantu, opanować Iran, ale. Yy, Mówiąc kolorwialnie wprowadziliby się w, w, w wojnę, w, w kolejny konflikt, prawda, rezygnujący m, jako, jako Afganistan czy Iran, kosztujący amerykańskiego obywatela e, czas, e, czas, pieniądze, ale też prawdopodobnie ofiary, więc to to jest To To, jest no to panie liczone. doktorze za, za, zapytam y, o jeszcze jedną rzecz, bo y, trochę y, o tych wyborach połówkowych y, w listopadzie. Pan doktor wspomniał, koszty tej wojny rosną dla Stanów Zjednoczonych. Przeczytałam sondaż CNN, że poparcie dla Donalda Trumpa w zakresie zarządzania gospodarką spadło do najniższego poziomu w historii. To jest 31%. Od stycznia to jest 8 punktów procentowych. Znaczy można powiedzieć, że te rosnące ceny paliw, obawy o przyszłość amerykańskiej gospodarki dają już powoli wyraz w sondażach, poparcia dla Trumpa, no i jak może Donald Trump kierować się polityką dalej właśnie w kontekście tych listopadowych wyborów poł połówkowych? Y tak, no najbardziej wewnętrznie determinuje polityka ekonomiczna, czy mikroekonomiczna i powrót prawda, do ceny ropy 4 czy 5 nawet za galon w niektórych stanach, oczywiście w zależności od stanu, to, to jest powrót jednak do tego, co Donald co Trump obiecywał, że, że szybko zakończy te złe efekty prawda, walki z inflacją które, które też prawdopodobnie Biden zapłacił przegraną też słaba słabe wyniki giełdy to, to, to, to jest wpływa też na poszczególną klasę średnią amerykańską przekłada się faktycznie ten, ten spadek się nieco zatrzymał na poziomie 40% na dla, dla, dla Trumpa tylko obawa, no właśnie kiedy będą kolejne straty jeszcze sprzętu to jest to prawda akceptowalne, ale kolejny, kiedy będą wracać kolejni żołnierze amerykańscy właśnie, witani niestety w trumnach, e, czy kiedy, kiedy utrzyma się dosyć, dosyć wysoko cena, cena ropy, e, to może się przełożyć na e, prawdopodobnie muszą się republikanie będą pogodzić z utratą izby reprezentantów. Pytanie jest o skalę tej, tej przegranej, jeżeli to będzie... Jak w pierwszej, w pierwszej kadencji prawie, czter, prawie 40, 40 miejsc, to jest już znacząca przegrana. Jak tak powiedziałem wcześniej, Izba Wyższa, Przęba Izba Niższa, kongres inicjuje zwykłą większością głosów w procedurę impeachmentu i zaczną się przesłuchania to, co Trump będzie musiał się tłumaczyć cały ten spektakl, który znamy jest prawa, z przeszliśmy przeszedł przez dwie takie procedury i to się nie obyło nie bez bez of, powiedział takich strat wizerunkowych i politycznych. E, raczej sytuacja w, w, w, w senacie jest jest stabilna. Tam akurat e, ta część e, battlegrounds, jak to określamy, czyli tych starć takich ważniejszych e, e, dotyczy strony de, demokratycznej, znaczy demokraci muszą je obronić. Bardzo ciekawe jest, jest z kolei taki wyścig w Teksasie, dlatego też między innymi SiPA, to tam miał miejsce ostatnio, bo to będzie Bratobójcza nieco wojna czy w Karolinie Północnej. No, ale, ale. Panie doktorze, wiemy, myślę, że na, na temat tego, co się dzieje w amerykańskiej polityce wewnętrznej przed tymi wyborami połówkowymi, to jeszcze będziemy mieli okazję wiele razy porozmawiać, jak się będziemy zbliżać do tego listopada. Musimy dziś postawić kropkę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 był dr Marek Kawa, amerykanista Uczelnia Korczaka. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Panie się. Reklama.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 Reklamie Wieczór w Polskim Radiu 24. Polskie Radio 24. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Spotykamy się w czas Wielkanocy. Okres Wielkanocny to nie tylko jeden dzień, ale dni pięćdziesiąt. Od świętowania Wielkanocy aż po zesłanie Ducha Świętego to długi czas, który wynika z tej największej radości. Kościół nie zamyka Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w jednym dniu, ale by podkreślić znaczenie tego czasu, znaczenie tego święta, wykracza poza jeden czy kilka dni, ale co więcej, Zmartwychwstanie i cała Wielkanoc to zobowiązanie dla wszystkich wierzących. Właśnie tego dnia bardzo istotną jest liturgia chrzcielna. Wierzący, katechumeni, ci, którzy często jako dorośli przystępują do sakramentu chrztu, otrzymują wezwanie, by o tym doświadczeniu mówić w świecie. O tym chciałbym właśnie porozmawiać z moim Państwa gościem. Jest nim ksiądz doktor Przemysław Krakowczyk, pallotyn, teolog, rekolekcjonista. Dzień dobry, szczęście Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, czas Wielkanocy nie wystarczy, żeby go przeżywać tylko w jeden, dwa dni. Tak jak tradycja nakazuje w niedzielę zmartwychwstania, w poniedziałek wielkanocny, Kościół zaprasza na 50 dni świętowania. No tak. Jeśli coś budzi naszą radość, coś budzi nasze takie emocje bardzo pozytywne, takim czasem jest na pewno Wielkanoc, czas świętowania, to Kościół przedłuża ten czas świętowania. Najpierw na oktawę, która też ma swoje znaczenie, czyli te pierwsze osiem dni aż do niedzieli Miłosierdzia Bożego. I wtedy to był ten czas, kiedy owi katochumeni już nowo ochrzczeni przychodzili do kościoła codziennie, żeby uczestniczyć w Eucharystii, podczas której biskupi wyjaśniali te misteria, w których oni Wigilię Paschalną uczestniczyli, bo wcześniej było przygotowanie katechetyczne, natomiast nie było tego przygotowania takiego mistagogicznego, czyli te wprowadzenia w misterium i... To był taki czas tych ośmiu dni na to wprowadzenie, czyli wyjaśnianie, co się tak naprawdę dokonało poprzez ich zanurzenie w wodach ścielnych, poprzez ich namaszczenie olejem krzyżma, czyli bierzmowaniem, poprzez ich uczestnictwo w Eucharystii, to już pełne, czyli poprzez przyjęcie Komunii Świętej. Natomiast sama dynamika Pięćdziesiątnicy, czyli tego okresu, który rozpoczynamy od niedzieli zmartwychwstania, a kończymy niedzielą zesłania Ducha Świętego, no właśnie nadaje nam wydarzenia biblijne. Czyli ten czas, kiedy Jezus się objawiał, ukazywał po swoim zmartwychwstaniu swoim uczniom od pierwszego dnia aż do wniebowstąpienia. I później te dziewięć dni, kiedy apostołowie razem z Maryją i niewiastami Uczestniczą w modlitwie, w czuwaniu, oczekiwaniu na Ducha Świętego i cały ten czas od momentu zmartwychwstania do momentu, do uroczystości zesłania Ducha Świętego nazywamy okresem paschalnym czy okresem wielkanocnym w Kościele. Wielkanoc to początek misji, to nie jej koniec, to nie zwieńczenie i pokazanie radości, że już wszystko jest wykonane, ale to zaproszenie, żeby rozpocząć właśnie to życie w świetle Zmartwychwstania, rozpocząć życie, które będzie dalej o Wielkanocy opowiadało innym. W jaki sposób to odczytać? Czy to ten czas może być jakimś szczególnym przygotowaniem do w pełni podjęcia tej misji? Te 50 dni czasu wielkanocnego ma być takim umocnieniem chrześcijańskiego wezwania, by tą prawdę wielkanocną ogłosić dalej? Zdecydowanie tak. W tym nam pomaga liturgia, zwłaszcza czytania mszalne, bo Począwszy właśnie od y, y, pierwszych dni okresu wielkanocnego w kościele jest czytane, y, są czytane dzieje apostolskie jako, jako czytanie przez, przez cały ten czas, które właśnie opowiadają o tych pierwszych doświadczeniach y, pierwszego kościoła, kościoła apostolskiego, o podróżach świętego Pawła Apostoła, więc y, na pewno ten czas poprzez liturgię słowa ma taki wydźwięk bardzo misyjny. Ten wydźwięk misyjny to także szczególny charyzmat księży Pallotynów. To stowarzyszenie apostolstwa katolickiego, które uwrażliwia właśnie na tą misję świeckich także. Na misję, która jest wynikiem chrztu, wynikiem właśnie tej paschalnej radości. I to także zaproszenie, żeby o tej Wielkanocy mówić w codzienności. Dzisiaj wydaje się, że nie jest to zadanie łatwe. Mówić? Mówić, świadczyć, pokazywać tę wielkanocną prawdę, wielkanocną radość, wtedy kiedy rzeczywiście jest się ochrzczonym. Być może przez ten czas, 50 dni okresu wielkanocnego, każdego roku ta nasza wiara się ugruntowuje, ale co dalej z tą codziennością? Czy księża Palotyni mają tu jakąś podpowiedź? Myślę tak, że na pewno nam wszystkim chrześcijanom grozi takie zastanie w wierze, i, I dobrze, że liturgia pobudza nas do tego, żeby na nowo zapalić w nas charyzmat właśnie apostolski czy misyjny. Natomiast należałoby zadać pytanie, co jest źródłem tego. Tak? To znaczy ten entuzjazm apostolski, to, to nasze zaangażowanie w apostolstwo, szerzenie wiary w Jezusa Chrystusa, bo tym jest tak naprawdę apostolstwo, czyli dawaniem świadectwa tam, gdzie jesteśmy. Zwłaszcza w tym czasie świątecznym, pierwszy, drugi dzień świąt, kiedy mamy dzień wolny i możemy pójść do, na obiad, odwiedzić bliską rodzinę czy, czy, czy znajomych, żeby wspólnie poświętować, to to jest też czas dawania świadectwa właśnie wśród znajomych, wśród bliskich, krewnych, przyjaciół świadectwa o swojej wierze. Że ja wierzę, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Umarł za mnie, za moje grzechy i powrócił do życia po to, żeby mi to życie przywrócić. I to jest ważne, żeby to było osobiste doświadczenie. To znaczy, ja staję się apostołem na miarę tego, jak bardzo prawda ewangeliczna do mnie przemawia, jak bardzo ja ją przeżyłem. Bo można to usłyszeć w kościele z ambony, nawet najpiękniejsze kazania, wybitnych kaznodziejów, jeśli one nie poruszą, nie, nie dotkną mojego serca, to tak naprawdę nic nie będzie z tego mojego wezwania do apostolstwa. Nie podejmę, zabraknie mi odwagi do tego, żeby, żeby pójść, żeby głosić nawet w te przestrzenie, w których nie chcę być słuchany. O tym właśnie mówią historia apostołów św. Pawła, który nastaje w porę i nie w porę w różnych przestrzeniach, nawet na Areopagu, czyli w przestrzeni zupełnie... E, negatywnie nastawionej do, do, do, do poglądów chrześcijańskich wówczas. Tak? Zresztą on zostaje odrzucony. Jakaś niewielka grupa e, przyjmuje e, Greków wiarę w Jezusa Chrystusa, a ci, którzy przyjmują, stają się bardzo gorliwi i dalej szerzą Ewangelię, dalej to słowo, które oni sami przyjmują, e, umacniają, się wzajemnie we wspólnocie i rozszerzają to zakładając kolejne gminy, kolejne wspólnoty wyznawców Jezusa Chrystusa. To był bardzo konkretny impuls. Impuls, żeby rozpocząć tę misję. Mówi ksiądz o tym, że ci, którzy wtedy przyjęli Chrystusa, stali się gorliwi. To był taki impuls, który zapraszał, żeby dzielić się tym doświadczeniem dalej. Dzisiaj rzeczywiście tym impulsem może być Wielkanoc. To mogą być też spotkania i pewnie te spotkania mogą w największym stopniu w nas zostawić jakiś ślad, który będzie dalej jakimś zaproszeniem, może nawet wezwaniem, żeby o tej wierze nie zapominać i o niej mówić innym, ale jak być w codzienności właśnie może znakiem tego otrzymanego impulsu, znakiem takiego spojrzenia, że ta wiara jest cenna, może jak nie zapomnieć o takiej czujności i uważności na sprawy ducha codziennie, wtedy kiedy to źródło impulsu będzie już nieco odleglejsze. Właśnie zastanawiam się, czy da się tego nauczyć, czy jest jakaś prosta recepta i chyba nie da się tego wyuczyć. To znaczy nie da się być apostołem, misjonarzem kończąc jakąś tam szkołę, kończąc jakiś kurs, nawet studia teologiczne. To chodzi o to moje osobiste doświadczenie, a to najważniejsze doświadczenie to jest to, że ja jestem kochany. Więc tym, tak naprawdę tym ogniem Ducha Świętego, który zapala apostołów, to jest doświadczenie, że... Oni zostali ukochani przez Boga. I, i, I to doświadczenie miłości daje nam energię do tego, żeby no właściwie wszystko postawić na, na szali. Nawet swoje życie. Apostołowie wszyscy są prześladowani ze względu na wyznawaną wiarę w Jezusa Chrystusa. Prawie wszyscy giną śmiercią męczeńską. Więc to, to, to, to ich świadectwo pokazuje nam, jak ważna jest, Miłość. Tak? Zresztą Jan Paweł II u progu trzeciego tysiąclecia, po wielkim jubileuszu, wydaje dokument Nowomilenio i Neuntę, w którym zawiera program na, na nowe tysiąclecie: poznać Chrystusa, pokochać Chrystusa, naśladować Chrystusa. To są trzy etapy drogi chrześcijańskiej najpierw poznajemy Jezusa Chrystusa i tu bardzo dobrą przestrzeń daje zarówno formacja w domu, rodzice, którzy wychowują swoje dzieci, przekazują tradycję, wiarę, e, od, którą otrzymali od swoich rodziców. E, to jest także lektura Pisma Świętego. To jest e, msza święta, w której uczestniczymy. To są te przestrzenie, kiedy my mamy szansę poznać Jezusa Chrystusa Natomiast ważny jest też ten drugi etap, tak? pokochać go. I, I to jest też pewnego rodzaju proces. To znaczy dochodzenie z poziomu intelektu, poznanie, do poziomu serca. Tak? Że tą wiedzę, to doświadczenie, to, że ja Ciebie znam, Panie Jezu, wpływa na moje życie. Ono się wtedy zaczyna. Tak? Jeśli... I nie zafascynuje mnie osoba Jezusa Chrystusa, ja nie stanę się Jego apostołem. Jeśli, mnie, jeśli ja nie, po, nie poznam, nie pokocham Jezusa Chrystusa, no to gdybym nawet studia teologiczne i doktorat z teologii zrobił, to to niewiele mi da. Tak? Nie, nie będę skutecznym apostołem, bo najważniejsze w apostolstwie jest to własne świadectwo. Tak, To moje wewnętrzne przekonanie, którym ja się potrafię podzielić z drugim człowiekiem, tak? Że Bóg mnie kocha, a wymiarem tej miłości jest krzyż. Umarł za mnie, za mnie grzesznika, nie za mnie dobrego człowieka, który ma poukładane życie, w któremu się wszystko udaje, czegokolwiek się dotknie, wszystko kończy się sukcesem. Nie, właśnie takiego, którego błądzi, który ma swoje życie niepoukładane, który ma swoje problemy, trudności, choroby, cierpienia, grzechy. On takiego mnie przyjmuje, on takiego mnie akceptuje, on takiego mnie kocha i ta jego miłość do mnie pociąga mnie coraz bardziej ku niemu. Coraz bardziej we mnie jest pragnienie, żeby stawać się tak, jaki jest On. Miłość pociąga. I dopiero od tego doświadczenia, że jestem kochany i że jestem wezwany do miłości, dzieje się to wszystko, co my nazywamy apostolstwem, czyli naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Pójściem właśnie w te nawet środowiska, które nie chcą nas słyszeć. Nie chcą słuchać naszego głosu, nie chcą słuchać naszego świadectwa. To świadectwo będzie autentyczne będzie miał moc przekonywania dopiero wtedy, kiedy ono jest zakorzenione mocno, głęboko w tym doświadczeniu, że jestem kochany przez Boga. Czyli cokolwiek się wydarzy po naszym doświadczeniu odkrycia wiary, odnalezienia jej może na nowo, może po raz pierwszy, może przy okazji Wielkanocy powinno pomimo tego być może trudu, cierpienia, tego doświadczenia, które jest jakimś Takim, które pokazuje, że rzeczywiście jest w świecie ta ciemna, ta mroczna część, powinniśmy naszym stylem życia przede wszystkim pokazywać miłości i światło. To o to chodzi. Dokładnie. Miłości i dobra jest więcej w świecie, tylko że ono nie jest tak bardzo rozreklamowane. Miłość jest cicha, pokorna. E, ona robi to, co ma robić. Ma, robi swoje. Natomiast zło jest bardziej hałaśliwe. Kiedy włączymy telewizję czy radio, jakikolwiek program informacyjny, no to 90% informacji to jest y, o tych złych wydarzeniach, o wojnach, o konfliktach, sporach politycznych. E, natomiast bardzo mało się mówi y, właśnie o o dobru, które dzieje się w świecie. Nie? O, o ludzkiej życzliwości, o pomocy, o wsparciu jeden drugiego. A to się dzieje. Tak? Tylko to nie jest takie reklamowane. Więc w tym hałasie te, te, tego, tego zła, które nas otacza, te promienie dobra, te promienie miłości, które są, ważne żeby je zauważyć, żeby je doceniać także w swoim własnym życiu. Święty Ignacy zachęcał do tego, że robiąc rachunek sumienia, najpierw sobie przypomnieć, jakiego dobra ja doświadczyłem, tak? robiąc codzienny rachunek sumienia. Zaczynać od dobra. Czego? Jak wiele dobra ja dziś doświadczyłem, a potem dopiero pomyśleć o tym, co złego się wydarzyło w moim życiu, o, o grzechach, ale zaczynać od, od dobra. Nie? Ciekawe byłoby takie doświadczenie, gdyby jakaś radiostacja czy jakaś telewizja zdecydowała się mówić tylko o dobrych rzeczach, a przemilczać te złe rzeczy, bo o nich mówią wszyscy. To byłoby cenne, żeby zobaczyć, jak wiele tego dobra jest, że rzeczywiście medialną ramówkę da się wypełnić także tym, co dobre i piękne, ale gdy mówimy o mediach, to też mowa o języku, to mowa o tym, w jaki sposób my również w naszym życiu codziennym się komunikujemy, opowiadamy o tym świecie, który jest wokół nas. A Ewangelia wydaje się, że nie jest takim podstawowym tematem do przekazywania go dalej. W jaki sposób o niej jednak nie zapomnieć, o tej dobrej nowinie, o tym co wynika ze zmartwychwstania, co wynika ze świąt Wielkiej Nocy, żeby ten także styl komunikacji, także i dzisiejsza kultura, dzisiejsze media, nasze codzienne funkcjonowanie również w mediach społecznościowych, jakoś w tym zanurzyć. jak to robić także żeby nie było czuć może jakiejś nachalności? Żeby dzisiaj często powtarzane słowo ewangelizacja było bardziej naturalne niż sztuczne. Tak. Myślę, że mówiąc o komunikacji, to zwłaszcza w radiu, to przede wszystkim słowo mówione. tak? Natomiast no dobrze wiemy, że, że to jest tylko jakiś procent, nie, wiem, tam nie pamiętam z wykładów, 10% komunikacji. Większość to komunikacji, sposobu przekazu, to jest ta komunikacja niewerbalna. Więc to, jakie gesty, jaka mimika, jaki temper głosu towarzyszy temu przepowiadaniu. I myślę, że to też jest ważne, że to jest niesamowicie cenne i o tym powinniśmy pamiętać. Ja sobie przypominam, nie wiem, byłem w liceum na pewno, która to była druga, trzecia klasa. Na pewno to było wspomnienie liturgiczne świętej Agaty. Byłem na wsi. Były rekolekcje, bo to były ferie zimowe, rekolekcje powłaniowe. Wtedy rozeznawałem swoją drogę do kapłaństwa. Rzecz się działa w Gidlach u Dominikanów. Weszliśmy do kościoła parafialnego, bo akurat było kilka minut do mszy świętej, więc był otwarty, tak? Zazwyczaj był zamknięty. Więc weszliśmy na, na chwilę, żeby zobaczyć ten kościół tak naprawdę. No ale zaczynała się msza święta, więc nie wypadało chyba wychodzić z tej mszy świętej, więc Zostałem razem z, z kolegą, z którym byliśmy na tych, na tych rekolekcjach jeszcze na tej mszy świętej. A po mszy świętej, no tradycyjnie było poświęcenie chleba. No jakiś tam owoców, jabłka, chyba ludzie przynosili chleb i jabłka. W każdym razie ksiądz zatrzymał się przy nas, a myśmy nic nie mieli. Pokropił nas i powiedziała, wy nie macie tu chleba. I odrzuciła się starsza pani, która siedziała w ławce przed nami. Wyciągnęła, miała dwa jabłka i to jedno jabłko nam podarowała. Myśmy wrócili do, do klasztoru. To jabłko jedno rozkroiliśmy na 20 chyba jeden kawałków, bo tylu nas było. Jedliśmy to jabłko, jakbyśmy przyjmowali Najświętszy Sakrament. Wtedy takie to były przeżycia. Ja po latach, a minęło już od tego no, czasu chyba z 20 ponad lat. No tak, ponad 20 lat. Ja ją ciągle pamiętam. Nie? Pewnie ta pani już nie ma jej na tej świecie, bo, bo, bo była to już wtedy starsza pani ale ona jest cały czas w moim sercu, w moich modlitwach. Jeden prosty gest, naprawdę, nie trzeba gadać długich kazań, nie trzeba robić wykładów, wystarczy podać jabłko bezinteresownie komuś, a to ten jeden gest dobra mówi znacznie więcej niż, niż tysiące słów. Taki gest może być konkretną odpowiedzią na to wszystko co może być w tym świecie właśnie złe i przytłaczające albo wtedy kiedy jesteśmy w jakimś momencie właśnie albo podejmowania decyzji albo rozeznawania odczytywania tego jak za tym głosem dobra miłości tego piękna, o którym dzisiaj także rozmawiamy przy okazji Zmartwychwstania, żeby zatem pójść dalej i o tym dalej opowiadać, ale to także ważne, żeby nie zgubić tego doświadczenia wtedy, kiedy jesteśmy w zwykłej codzienności, kiedy mamy jakąś rutynę w naszym życiu, kiedy ten świat staje się powiedzmy standardowy, a nie świąteczny. W jaki sposób wtedy pamiętać o tym doświadczeniu? Czy to doświadczenie możemy jakoś pielęgnować, umacniać, żeby ta prawda wielkanocna, ta wielkanocna radość faktycznie także przez tę naszą zwyczajność w życiu była obecna i była jakimś impulsem, i źródłem dalszej siły. My tę pamięć pielęgnujemy poprzez chociażby przeglądanie albumu ze zdjęciami. Już chyba nie ma takich papierowych, nie wiem czy w, w czyjś domu jeszcze jest taki aktualny papierowy album tradycyjny, gdzie się to siada i się przegląda zdjęcia ze ślubu, z wesela, z jakichś tam innych rodzinnych uroczystości czy z wakacji i się wspomina te, te wydarzenia. To pewnie lata 80., 90. takie albumy funkcjonowały. Dzisiaj raczej scrollujemy tam w telefonie, jeśli chcemy coś pokazać. Ja też sobie właśnie zrobiłem takie doświadczenie, przejrzałem. Musiałem zwolnić pamięć w swoim telefonie, więc musiałem powyrzucać trochę tych zdjęć porobionych i przypominać sobie rzeczy, które mi umknęły. Myślę, że to jest ważne, żeby pielęgnować doświadczenia. My żyjemy w takim mocnym zabieganiu. Mamy wiele bodźców, czasem jesteśmy za bardzo przebodźcowani nowych doświadczeń a stare nam się zacierają. Kiedyś ojciec duchowny w seminarium, kiedy byłem na rozmowie, podzieliłem się o moim pierwszym doświadczeniu rozdawania komunii. Pierwszy raz w życiu kiedy wziąłem puszkę z ołtarza, poszedłem wiernym udzielać komunii, jak bardzo mi drżała ręka, nie? Jak to było, nie wiem, jakieś takie przejęcie, zestresowanie, było to mocne wydarzenie w moim życiu. I ojciec duchowny mi powiedział, nie zapomnij tego, nie pielęgnuj to. E to, bo to ważne doświadczenie, wtedy, kiedy będziesz miał kryzys, kiedy będziesz miał trudność, może wtedy, kiedy ci się nie będzie chciało z łóżka wstać, żeby pójść i porozdawać komunie wiernym. Przypomnij sobie to doświadczenie. Rzeczywiście staram się je pielęgnować, e, zwłaszcza w tym czasie wielkanocnym. E, raz czy drugi już to wiernym powiedziałem. E, kiedy, kiedy się rozdaje komunie przez 15-20 minut, bo są tysiące ludzi w kościele na mszy świętej, i zaczyna drętwieć ręka, zaczyna ręka boleć. Nie? Już to raz powiedziałem z ambony, mówię, nie ma większej radości dla księdza, kiedy go boli ręka przy rozdawaniu komunii świętej. Bo od tego jesteśmy, tak? Jesteśmy od tego, żeby szafować sakramentami. i Póki są ludzie, którzy przychodzą do kościoła, żeby te sakramenty przyjmować, to to jest największa radość kapłańskiego serca. To ważne. Tym bardziej ważne, że dzisiaj świat bardziej chce odczytywać postawy, gesty i znaki niż słowa czy teksty, żeby nie zabrakło także w naszym życiu, w naszej codzienności takiej postawy, która pokaże, że można żyć tą radością i nadzieją zmartwychwstania. Czego życzyć na taki czas, przy okazji takich świąt jak Wielkanoc? Na pewno doświadczenia zmartwychwstałego Chrystusa, tego, że... Droga paschalna Jezusa Chrystusa, to Jego przejście od Wieczernika przez Golgotę, przez grób, czyli przez pogrzeb, pochówek, aż po zmartwychwstanie, to jest droga każdego z nas. To znaczy, my często doświadczamy tych dróg krzyżowych w swoim życiu, tego cierpienia. Może zbyt często się załamujemy, zniechęcamy do dalszego kroczenia, do dalszego dźwigania swojego krzyża. Bo tracimy tę perspektywę, że życie nasze nie kończy się śmiercią, tak jak nie skończyło się życie Jezusa na Golgocie. Tak paradoksalnie tam jest dopiero początek, nie? Tam się życie zaczyna. W śmierci zaczyna się życie. Więc to moje codzienne umieranie, to, że muszę wstać, chociaż może bym chciał pospać, bo trzeba dzieciom przygotować śniadanie i trzeba ich wyprawić do szkoły. To jest moja kenoza, to jest moje umieranie, to jest moje doświadczenie Wielkiego Piątku, który, który miał Jezus wtedy, kiedy trzeba zmienić plany, bo dziecko choruje trzeba pojechać do szpitala z Nim. Tak? To są wszystko te nasze Wielkie Piątki, ale wtedy, kiedy przeżywam Wielki Piątek, muszę mieć tę perspektywę, że przyjdzie poranek zmartwychwstania. Że całe nasze życie zmierza ku zmartwychwstaniu. Że skoro Jezus jako pierwszy umarł i zmartwychwstał, to my idąc tą drogą na którą on nas zaprosił. Eee, zmierzamy do tego celu, do życia, nie do śmierci. Do życia. Nasze życie nie kończy się śmiercią. Ono w śmierci się dopiero zaczyna. I o tym przypominał i do tego zapraszał ksiądz dr Przemysław Krakowczyk, palotyn, teolog, rekolekcjonista. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pięknych świąt Wielkanocy. Przemysław Goławski. Reklama.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 Max Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Po reklamie.